Witam w 79 odcinku z cyklu filmy zimowe, i dzisiaj potrójne spotkanie z tworem kultury, który zaczniemy z grubej rury, czyli film pełnometrażowy z 2023 roku Cold Meat zimne mięso. Wszyscy, biały, niemki Reżyser Sebastian Dr Druin Francuski reżyser I w roli głównej Nina Bergman Oraz Alan Litsch Niny Bergman możecie znać troszkę z takich B-klasowych produkcji. Blondynka o charakterystycznym wyglądzie. Natomiast plakat, plakat to jest coś, co od razu powiedziało mi, że jest to film zimowy. Ujęcie z drona na samochód, który jest cały zasypany śniegiem gdzieś w bieli. I ten samochód do tego samochodu czołga się, zostawiając ślad krwi jakaś postać. O czym jest to historia? Zaczyna się to nawet z lekkim akcentem bożonarodzeniowym. Na miejskich tam choinkach wiszą jakieś bańki, świecidełka. Główny bohater, znaczy główny bohater, bohater, facet grany tutaj przez Alana Al, Licza przyjeżdża do typowego dinera, aby zjeść sobie już wieczorną kolację w przerwie na podróż. Nie wiemy dokąd, ani skąd jedzie. Jest on świadkiem sceny, w której właśnie kelnerka, grana przez Ninę Bergman, jest zaatakowana przez swojego byłego męża najprawdopodobniej, który podjeżdża jakimś ciągnikiem park i ma do niej pretensję, że nie może zobaczyć się ze swoją córką. Na co główny bohater zwraca temu opresyjnemu mężowi uwagę w jakiś sposób i ta akcja, ten języczek uwagi przechodzi do stolika gdzie właśnie siedzi nasz główny bohater i zajada jakieś tam ciasto zostaje mu naplute przez tego osiłka jednakże on rozwiązuje to bez przemocy potrafi tak mu dogadać że tamten tylko pluje mu do posiłku i rezygnuje z dalszej eskalacji przemocy myślimy sobie to nasz bohater tak. teraz będą żyli długo, długo i szczęśliwie Bohater odjeżdża, ale właśnie zaczyna się teraz taki motyw pościgu, coś jak z duel z Spielberga. Okazuje się, że ten właśnie, no nazwijmy to uprawca, tym ciągnikiem gdzieś zaparkował, czy się tam zaczaił, spotkali się na kolejnej stacji benzynowej. I e, ci dwaj antagoniści, można tak powiedzieć na początku, pędzą w stronę lasu, pędzą ścieżkami, drogami, które są całkowicie e, zaśnieżone, e, ścigają się. E, ciągnik goni naszego bohatera, który w ostatnim momencie zajeżdża w taki zaułek i jest w stanie wykiwać te, tego, tego osiłka, e, męża tej, tej blondynki i właściwie kończy się pierwszy akt to jest dopiero rozpoczęcie to jest 20 minut około i niestety muszę powiedzieć, że to jest najciekawsze najciekawsze z redakcji najciekawsze jakby z całego filmu dla mnie ponieważ ten facet już jadąc chyba jadąc samemu Wpada w poślizg i na tej leśnej, zaśnieżonej drodze klinuje się, całkowicie jest zaklinowany, nie może ruszyć. Jako, że jest zmrok, potem dzień, zmrok, to on zostaje sam. Jest, jest sam, szuka gdzieś jakiegoś prądu dookoła, nie wiem, baterii w komórce. Wraca i drugi akt zaczyna się tym, że dowiadujemy się, iż w samochodzie, tak? W bagażniku tego głównego bohatera dobrego, który uratował tą blondynkę, siedzi związana właśnie ta blondynka. I od tego momentu wiemy, że ten myk polega na tym, że ten główny bohater był naprawdę prawdziwym oprawcą i on porwał tę blondynkę. Nie wiadomo, czy będzie chciał ją zgwałcić, zabić, nie wiemy tego. I... Cały film osadzony jest właśnie już do końca w tej scenerii. Zasypany samochód, jesteśmy albo w środku auta, albo wychodzimy troszkę na bok, na zewnątrz, ale wracamy do tego auta, siedzimy w środku. Jest to film oparty na dialogach tylko dwóch osób, blondynki i tego mordercy. To opisanie, pokazanie walki na śmierć i życie pomiędzy tymi osobami, to walka o swoje jakby uwolnienie przez blondynkę, ale też to jest walka z naturą, z tym mrozem, który ich chce uwięzić. Dialogi e, kiepskie, męczące, jest to bardzo teatralne później, e, rozczarowuje ten twist, kiedy w pierwszych 25 minutach my cały czas gdzieś jeździmy, potem ten pościg, to coś się dzieje napięcie w dwóch trzecich tego filmu całkowicie dla mnie siada. Jest to nieatrakcyjne, chociaż śniegu rzeczywiście jest 99%. W kategoriach natężenia zimy to jest maksimum, trzeba powiedzieć. Natomiast w jeśli chodzi o thriller, dla mnie to jest, no nie wiem, 0%. Jeśli chodzi o coś ciekawego, nie, to jest dramat. Potem okazuje się, że ten mm, porywacz to jest w ogóle jakiś serial kill, killer i ta kobieta zamiast go unieszkodliwić, to mnie najbardziej denerwowało, zamiast go unieszkodliwić to... Ona go przepytuje, robi z nim jakiś wywiad, zahaczał o jakąś filozofię, dlaczego on to zrobił, chce go zrozumieć. No, on ją w, w, w, trzyma w niepewności i, w, i nadal będzie mordercą, nagle znowu zaatakuje ileś tam razy. Mm. I jeszcze dołożenie tutaj jakiegoś dziwnego wątku rodem z horroru, For, folk horroru jakiegoś, horroru nadnaturalnego, mówię tutaj o jednej scenie z dziwną ręką i nawiązanie do prologu w tym filmie dla mnie jest jakimś strzałem w kolano i jeszcze bardziej powoduje spadek napięcia i tego trzymania się rzeczywistości, tej, tej, tej, tego rzeczywistego zagrożenia, że jesteśmy tuż obok mordercy. E, Filmowi wystawiłem ocenę 3 na 10 na IMDB i po prostu nie polecam, chyba że zobaczycie to gdzieś na jakimś streamingu i włączycie i po pół godzinie skończycie, bo mnie to nie wciągło. Ja już to do końca oglądałem z tak zwanego dziennikarskiego obowiązku. O, jasny gwint. To był stracony czas, naprawdę. Ten, nawet zastanawiałem się, czy nie powinienem doobejrzeć jakiegoś filmu. Um, I jedyne, co mogę dać wam na... Takie, taką filmową filmową odtrutkę, to coś, co zobaczyłem wczoraj zupełnie przypadkiem na kanale Discovery, czy na kanale, już nie pamiętam, czy to było domo, domo jakieś, to krótki fragment, który nagrałem jako ciekawostkę, komórką. Nagrałem dla patronów, którym dziękuję za wsparcie, tam będzie ta krótka scenka. Całość serialu Najbardziej Ekstremalne Miejsca na świecie. Najbardziej ekstremalne maszyny są pokazane, czy miejsca właściwie, w tym odcinku, który ja oglądałem. Nie podam wam, nie jestem w stanie podać wam numeru odcinka bo jest to w telewizji to akurat leciało pokazany był zarówno most w jakiejś Indiach, most który jest osadzony na rzece, który właściwie się rozpada już prawie i tam Hindusi w klapkach go naprawiają no naprawdę to jest taka scena, że oni cały czas muszą go naprawiać, żeby on się nie rozpadł rdze usuwać no. Po prostu. No to jest produkcja z 2014 roku. Tyle co zdążyłem sprawdzić. E, no. Ym. To jest trochę tak, jak śpienie się z Chińczyków, że pracują na za zamiskę ryżu. Wystarczy zobaczyć, jaką technologię mają Chińczycy. Jakie robią mosty Jakie robią bajery Prześcigując po prostu Europę 300 razy No ale wracając do, do samej ciekawostki zimowej Bo trochę odbiegłem od tematu To zaraz po tym moście W tym segmencie pojawia się Alpejski pociąg Służący do odśnieżania e, Trasy kolejowej Czyli trakcji kolejowej Dwa, dwa są takie pokazane które jeżeli na 2014 rok w tym filmie były określone, że są to największe maszyny do odśnieżania, jakie istnieją w ogóle na świecie, to jest to wielki pociąg, który z przodu ma wiatrak, który to wiatrak właśnie odśnieża trakcję kolejową i druga maszyna, która z przodu ma kilka takich mniejszych wiatraków, które po prostu wbijają się w śnieg i oddmuchują go na bok i to jest właśnie Alpy nie pamiętam które, które, które państwo ale sam wygląd tego pociągu jak zobaczycie na zdjęciach to jest rzeczywiście jakby rodem z filmu science fiction, gdzie zima nabiera taki wydźwięk wręcz jakiejś katastrofalnej pogody, która unieruchomia, unieruchamia jakąś dziwną planetę. Tutaj się przypominają wszystkie te książki science fiction, jak na przykład Wiosna Helikoni, czy na przykład Cieplarnia, gdzie autorzy opisują bardzo dziwne warunki panujące na jakichś planetach. I właśnie taka też może być oceniana, może być odbierana zima na planecie Ziemia. Dlatego taki krótki, minutowy fragment, czy tam pięć minut to dosłownie zajęło, potrafi fajnie, fajnie nam tutaj podnieść apetyt na zimę, której ciągle brakuje w tym roku. Jest cieplej, no i właściwie ten odcinek byłby niepełny bez jakiegokolwiek polecenia. I mam takie polecenie, mieliśmy kino, telewizja, to teraz będzie muzyka. Bo izraelski muzyk Yuval Cohen, um, Yuval przez Y-U-V-A-L, Kochen, Cochen, Quartet, wydał płytę pod tytułem Winter Poems. Oczywiście wydane jest to przez jedno z moich ulubionych wydawnictw ECM, ECM czyli Eifried Mein Meicher, nie mogę go zapamiętać, ECM. Okładka biała, śnieżna, widać tylko dwa pociągnięcia jakimś piórkiem, które symbolizują nam jakieś drzewa. W śnieżycy. I samo Winter Poems mówi Wam, że jest płyta zimowa. Ale teraz dlaczego? Dlaczego to jest zimowe pod kątem muzycznym? Osiem utworów, wśród których znajdziemy tytuły takie jak First Meditation, The Dance of the Nightingale, Avia, tytułowy Winter Poem, Song for Low M drugi utwór For Charlie, siódmy utwór Unfolding Nature of Iris i ostatni Helech Ruach. Helech Ruach. Ten izraelski muzyk w kwartecie serwuje nam muzykę, którą zarówno można spokojnie puścić właśnie po powrocie z nart przy kominku, i to jest to, czego ja takiego drzezu jakby szukałem długo, tej płyty to jest płyta z 2024 roku więc zapraszam na Spotify'a ale zarazem nie jest to taki muzak, nie jest to bezmyślny jazz, który mija, nam, jakby leci nam przez uszy i nie pozostaje nic innego, oprócz tego, że mamy tylko klimat, że jest jakiś easy listening jazzik. Właśnie, tutaj tempa są spokojne, rzeczywiście ta zima jest spokojna. W jednym utworze chyba jest tylko trochę szybciej, ale to jest interesujące. W tej powolności i tego można słuchać zarówno jako tło do jazdy autem wracając z nart do domu ciepłego, ale również można też się wsłuchiwać w tę muzykę i czerpać z niej naprawdę sporą przyjemność. Całą płytę przesłuchałem już kilka dobrych razy, zarówno dotki do książki, jak i na słuchawkach, aby posłuchać tego Winter Poems. Um, bardzo polecam, bardzo polecam ten album, bo, bo w całości właśnie jest... Zatytułowany zimowo. Jest to zimowy klimat, ale takiego ciepłego właśnie jazzu, ciepłego, otulającego jazzu. No ale sama wytwórnia ECM to jest naprawdę moc. Wiele wartościowej muzyki z całego świata jazzmeni, więc polecam i to jest właściwie, nagrywam ten podcast, krótki, krótki zimowy odcinek, bo osiemdziesiątka jak strzeli, to musi być grubo głównie dla tej właśnie płyty, bo no co tu polecać, krótka wstaweczka z telewizji i cold meat, którego w ogóle nie polecam zupełnie, kto to widział jeść zimne mięso jak mięso, to tylko na gorąco z grilla albo z barbecue ale właśnie warto było nagrać specjalnie nagrywam to, żeby polecić Wam płytkę liczącą 43 minuty Yuval Cohen Quartet Winter Poems to coś, co każdy mi właśnie filmów zimowych i tej pory roku powinien sobie zapętlić na jakiś czas trzymajcie się to tyle dzisiaj w tym chyba jednym z krótszych ostatnio podcastów jakaś taka posucha się zrobiła właśnie jeśli chodzi o śnieg Nagrywam to pod koniec lutego 2025 roku. Dziękuję za wsparcie, trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! I dodatkowa część tej edycji filmów zimowych musiała zakończyć się jeszcze bonusem ekstra, gdyż wczoraj byłem na filmie Nosferatu Egersa. I na grupkę dla patronów wrzucę scenę zimową z tego filmu, żebyście zobaczyli o czym mówię. Mówię o scenie na skrzyżowaniu, gdzie główny bohater dostrzega w oddali jadący powóz. I dużo zimy w tym filmie w środku, jest mroźno, jest strasznie chciałem tylko powiedzieć, że to jest kolejna rzecz którą polecam chociaż po przejrzeniu recenzji zgadzam się z Raczkiem że jest to film pozbawiony trochę psychologii że jest to czysta forma słyszałem też zarzuty, że taka kostiumolog zrobiła research tych czy, czy prze, pod, spojrzała pod lupą na kostiumy zobaczyła, że one nie są sfatygowane, że one nie są postarzone, czyli wyglądają jakby spod nitki krawcowej, spod stołu krawcowej. Szczerze mówiąc, jakby ten brak psychologii mi nie przeszkadzał, ponieważ sam Nosferatu, Murnała z 22 roku zawsze był dla mnie ucztą wizualną i tego oczekiwałem tutaj i dostałem wysmakowany film wizualnie choć siedziałem za blisko i wydaje mi się, że na dużej sali kinowej ta rozdzielczość była coś szwankowała nie chodzi o ziarno takie filmowe kliszy, tylko po prostu rozdzielczość następnym razem, chociaż nie wiem czy na to pójdę drugi raz zalecam siąść troszkę dalej film no, uznaję za najlepszy film Egersa w moim rankingu. Dostał aż 8 na 10, a jak spojrzałem, to wszystkie poprzednie filmy u mnie Egersa mają 6 na 10. Czarownicę doceniam, chociaż zupełnie mi się jakby nie, nie podobała, nie wciągnęła mnie. Wiking był eksperymentalny i... Nosferatu dla mnie jest najbardziej satysfakcjonujący. Powolny, spokojny, choć rzeczywiście ten film zyskałby, gdyby nie miał pierwszych 10 minut. O czym mówię? Mówię o tym, że za pierwszym razem, jak byłem w kinie, to przyszedłem spóźniony 20 minut, czyli w momencie, w której główny bohater już wyruszał do zamku wampira. Eee, następnego dnia poszedłem, żeby nadrobić i jeszcze pociągnąć te pierwsze pół godziny jeszcze raz i dla mnie ta cała klamra tego, że, że ta bohaterka, żona wzywa wampira za dużo dopowiada i pojawienie się wampira już w prologu dla mnie burzy ten klimat burzy właśnie ten, ten, ten, ten, te tajemnice, burzy to, to zbytnie takie dopowiadanie jednak za pierwszym razem jak to oglądałem, to właśnie w ogóle nie postrzegałem tego filmu przez pryzmat fabularny i za drugim seansem bardziej zgodzę się z Raczkiem, że mało tu psychologii, dlatego aktorzy aktorom ciężko się na czymś oprzeć. Skarsgard oparł się na obniżeniu głosu i jest to coś, co je, byłem zachwycony i przypomniało mi się to słuchowisko lustrzana podłoga na Radiu SK, które ymm, nagrałem wielu akto ak kilku aktorów i jedną taką e, kobietę, która bardzo obniżyła głos, a może taki głos miała. Pamiętam, że Hubert do końca nie wie, czy <grych> kto to był. <grych> ale tak mi się to przypomniało. Te wdechy i wydechy z Karsgarda. Ja wręcz oglądając ten film widziałem wykres linii dźwięku, jak to jest wszystko dobrze zagospodarowane, że jest... I potem jest ten obniżony głos i dialog i... Trochę też z Lordem Vaderem to, się, to trochę jakieś skojarzenia są. Oczywiście też no, zgodzę się z Raczkiem, że ten film to jest trochę taka czysta forma. Zgodzę się, ale ta forma jest piękna. To chyba najlepsze, co Egers zrobił na ekranie yy, w moim. W moim rankingu to jest 8 na 10, ile, jeśli chodzi o Eggersa. Jeszcze nie mogę odmówić sobie ciekawostki ziemniaczanej, przepraszam, zimowej ciekawostki. Yy, źródło podaje raczka. Posłuchajcie, yy, ziemniaczana ciekawostka to nie była pomyłka freudowska. Na przykład kiedy pada śnieg, Eger zdecydował, żeby użyć tradycyjnej formuły y, udawania śniegu w kinie, żeby nie, nie zaprzęgać do tego kolejnego programu komputerowego i używano mrożonych płatków ziemniaczanych. Y, to taka formuła tradycyjna, kiedyś stosowana i tym razem też oglądamy mrożone płatki ziemniaczane. Teraz wygląd Hrabiego Orloka, czyli Nosferatu. Y, y, on był wzorowany na wokaliście znanego zespołu Leibach. Wokalista nazywa się Milan Frass i to... Rzeczywiście, podobny to trochę. <laughs> Morał! Tutaj nie zgodzę się z Raczkiem, że brak przesłania temu filmowi, bo dla mnie jest to film o miłości, o różnych obliczach miłości, ale przede wszystkim jest to film o tym, że miłość jest zabójcza, druzgocąca dla ludzi, dla życia ludzi i ten ostatni obraz, ostatnia scena umierającego wampira jest tutaj jakby emanacją tego wprost. Po prostu miłość potrafi niszczyć również fizycznie. Miłość może być trudna, miłość może być ciężka, męcząca i tutaj ci wszyscy bohaterowie są w jakiś sposób umęczeni. I przez ten pryzmat oceniam ten film właśnie w kontekście stosunków międzyludzkich, zakochiwania się małżeńskich stosunków i relacji właśnie, jakiejś dziwnej zdrady z wampirem. To wszystko jest oparte na... No, maglowaniu tematu miłości. No, takim pokazywaniu, do czego pewne rzeczy mogą doprowadzić. I to jest dosyć minimalistyczny film. Dlatego dla mnie pierwszy seans, bez tych pierwszych 15 minut yy, obył się znakomicie, znakomicie. Kiedy ja zobaczyłem, jak to się zaczyna, to już czułem za dużo, za dużo. Po co to, po co to? Yy. I rzeczywiście dopiero z tymi zarzutami o, o tej fabule, o, o tych, tutaj też drugi sens podcast, też kilka celnych uwag. Chociaż, no, no, no, no co ma zaznaczenie, że gdzieś tam w mroku skryty jest herb. E, historycznie, jak to podrasować? No Wąs wampira też może być trochę śmieszny. Ale... Mm, i, I też za dużo tej prostetyki. W ogóle nie widać aktora. Przecież Klaus Kiński grał swoim ciałem i to też było straszne. To też są minusy, które ja dostrzegam. Ale mimo wszystko ten film po prostu podczas oglądania jest czystą przyjemnością wizualną i muzyczną. To jest to. To jest to, że ta muzyka świetnie jest dopasowana. Te dźwięki, e, szczury, też za mało szer szerokich planów, za mało miasta trochę widać, ale kiedy wampir leci nad miastem, no to są piękne sceny. Trochę tak, no, Można ponarzekać, można sobie tak powybrzydzać moim zdaniem, ale większość, myślę, wśród fanów horroru zgodzi się, że to jest film, który daje mocną przyjemność, potężną przyjemność daje i dla mnie to jest największa przyjemność w historii Eggersa, dlatego jest 8 na 10 tym bardziej, że sceny zimowe macie Patroni e, fragmencik, e, na który ja jak już się w kinie to mówię no co za światło co za kadr e, scenografia o tym trzeba powiedzieć w filmach zimowych i jak najbardziej ten film Och, ten głos, słuchajcie, nie wiem czy będę tak y, umiał powiedzieć Do zobaczenia, w, do usłyszenia w przyszłości Jeszcze ten akcent jest taki rumuńsko-węgierski Jak pierwsze spotkanie y, wampira dla mnie traci, dlatego że słyszymy na początku tego wampira, w tym prologu. A kiedy pierwszy raz go widzimy w jakimś ciemnym korytarzu, to nie wiemy w ogóle, czy to jest gospodarz, czy to jest sługa i dopiero słyszymy, że moja przybyłeś trochę za późno, moja służba poszła w retirement. I wtedy <słyszymy>, słyszymy trochę zarówno Skarsgarda, jak i jeszcze Belle Lugosiego oczywiście i ten ten węgierski, dlatego tutaj pięknie to z Drakulą Lugosiego mi się to też y, takie pokrywa. W tym pierwszym odruchu, w tym pierwszym wrażeniu tego R takiego jest ten vibe y, klasyczny. Myślę, że na soundtracku powinni wyciąć dialogi wszystkie z nosferatu i zostawić, podłożyć jakąś muzykę. Tak jak kiedyś była świetna ścieżka dźwiękowa, znakomita płyta z Hannibala z Antonym Hopkinsem, gdzie właśnie był Antony Hopkins, trochę jego wypowiedzi wplecionych i potem Jan Sebastian Bach, Ariadaka wchodzi. No piękny, piękna, potępna płyta była. No, jeszcze ścieżki dźwiękowe nie słuchałem, ale jest to przede mną. Trzymajcie się zimno i do usłyszenia w przyszłości.